planu odbudowy. Finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość. Żegnamy reklamy. Program Trzeciebowskiego Radio Czwartek, 2 kwietnia minęła 20. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Resort Zdrowia podkreśla, kary za nieodebrane szczepionki przeciwko koronawirusowi można było uniknąć. Po rekordowej sprzedaży paliw we wtorek, teraz sytuacja na stacjach stabilizuje się. Prezydent Donald Trump zwolnił prokuraturę generalną Stanów Zjednoczonych. Kary za szczepionki firmy Pfizer udało dało się uniknąć, twierdzi resort zdrowia po wyroku belgijskiego sądu. Polska ma zapłacić ponad 6 miliardów złotych koncernowi farmaceutycznemu za nieodebranie preparatów. Sprawa dotyczy kontraktu z 2021 roku podpisanego przez rząd Mateusza Morawieckiego. Dyrektor generalny resortu Konrad Korbiński mówi, że w tym czasie Polska nie potrzebowała tak dużej liczby szczepionek i dodaje, że gdyby kroki ówczesnej władzy były inne, nie trzeba by było płacić kary. Była możliwość odstąpienia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 Prawo i sprawiedliwość nie poczuwa się do winy, zrzucają ją na szefową Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która prowadziła negocjacje z koncernem Pfizer. Wypadek dwóch busów na trasie ekspresowej w okolicy Kołbieli na Mazowszu. Zginęła jedna osoba, dwie zostały ranne. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. W akcji uczestniczyło 30 strażaków. Łącznie dwoma pojazdami podróżowało pięć osób. Niestety, ale dwie osoby zostały uwięzione w jednym z pojazdów. Strażacy wydobyli te osoby za pomocą narzędzi hydraulicznych. Jedna osoba została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego przytomna. U drugiej osoby lekarz niestety, ale stwierdził zgon. Mówi Daniel Kwiatkowski ze Straży Pożarnej w Otwocku. Na trasie S17 w kierunku Lublina mogą jeszcze występować utrudnienia. Służby ustalają okoliczności wypadku. Orlen monitoruje sytuację na stacjach przygranicznych. Po skoku sprzedaży we wtorek, kiedy wszedł w życie pakiet ceny paliw niżej, teraz popyt stabilizuje się, mówi rzecznik koncernu Mateusz Witczyński.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 to, co w całym kraju. Po wejściu w życie pakietu CPN ceny paliw w Polsce stały się jednymi z najniższych w Unii Europejskiej. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział wtedy, że rząd analizuje scenariusze na wypadek turystyki paliwowej. Nie wykluczył ograniczenia sprzedaży paliw obcokrajowcom. W Austrii benzyna potaniała właśnie o 10 eurocentów. Dziś zaczął obowiązywać pakiet działań wymierzonych w rosnące ceny paliw na stacjach. Ceny spadły momentalnie w południe. To efekt niższego o 5% podatku paliwowego i takiej samej kwoty, o którą obniżona została marża koncernów paliwowych. Z opóźnieniem obniżka może być zauważalna na niezależnych stacjach. Tam niższe stawki zostaną uwzględnione przy najbliższych dostawach paliw. To co już jest w dystrybutorach, może zostać sprzedane po dotychczasowych cenach. Austriackie stacje zanotowały tylko lekko wzmożony ruch, ponieważ mieszkańcy kraju zaczęli już stosować ograniczenia w używaniu samochodów. Media i internet pełne są nawoływań do zachowań ekonomicznych w tym pracy z wzrosła też popularność komunikacji publicznej. Adam Górczewski, Polskie Radio. Pam Bondi nie będzie już prokuratorką generalną USA, podaje Fox News po rozmowie z Donaldem Trumpem. Prezydent chce, by pozostała w administracji, lecz w innej roli, informuje stacja telewizyjna i zaznacza, że Trump ma wkrótce sam ogłosić odwołanie Bondi. Tymczasową funkcję prokuratora generalnego USA ma sprawować jej dotychczasowy zastępca. Policja ostrzega przed jutrzejszymi ogromnymi utrudnieniami w ruchu w Kalwarii Zebrzydowskiej. To w związku z uroczystościami religijnymi. Do Kalwarii ma przyjechać nawet kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów.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 Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Jutro sporo chmur, ale będą też większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami słabe opady deszczu będzie od 10 do 14 stopni. Chłodniej na pomorzu Zachodnim maksymalnie od 5 do 9. Autopromocja. David Lynch przywłaszczył sobie welwet. Plusz poszedł na maskotki, a welur na meble.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 Prawie 6 minut po 20. Dzień dobry, dobry wieczór właściwie ponownie. Elementy bez ani jednej najmniejszej zmiany. Elżbieta Malinowska za sterami, Maciej Jankowski przy mikrofonie jeszcze przez godzinę. No i oczywiście już za chwilę dołączy do tego składu także Arlo Parks na jedyny radiowy wywiad w Polsce. Zapraszamy to już za kilka minut. Ale scena brytyjska dalej. To kolejny krok w, w naszych dzisiejszych eksploracjach. I, i, I zaczniemy drugą godzinę od zespołu, o którym Arlo Parks nawet wspomniała w rozmowie o scenie brytyjskiej, bo zresztą o scenie brytyjskiej też sporo rozmawialiśmy. Alright, right, I fucked it up All right, I'm such a slut Peace off. Myślę, że wszyscy możemy dopowiedzieć sobie to ostatnie słowo tego szalenie popularnego angielskiego związku frazologicznego, który związkiem frazologicznym absolutnie nie jest, natomiast często się to słyszy. Oczywiście wet na początek naszego spotkania, na początek drugiej godziny naszego spotkania dziś w audycji Elementy, w której koncentrujemy się na muzyce brytyjskiej, to znaczy w tym konkretnym odcinku na muzyce brytyjskiej się koncentrujemy, bo tak jak wspominałem w odcinku pierwszym przed tygodniem, będziemy odwiedzać różne miasta świata, bardzo istotne muzycznie. Mogę już teraz zdradzić, że w przyszłym tygodniu jest duża szansa, że będzie to Detroit, choć też nie przez dwie godziny. Wiele się może wydarzyć. Za chwilę rozmowa z Arlo Parks, która już jutro op opublikuje swoją nową płytę Ambiguous Desire, płytę, która zabiera nas muzycznie w nieco inny świat, choć tekstowo cały czas, cały czas, no właśnie, introspektywnie, bardzo osobiście, no i naprawdę z, z wielką uwagą. Jak zwykle Warlo Parks, jak od pierwszej płyty. O tym też będziemy rozmawiać na początek Beams, czyli sprzed dwóch dni singiel, ostatni, który tę płytę zapowiada. Nowa płyta Arlo Parks to nadal bardzo zaangażowana tekstowo, ale jednak muzycznie już podróż po bardziej klubowych nawet momentami historiach. Nocne życie Londynu i wielu innych miejsc, ponieważ gdzieś na, na styku tych gatunków także mamy te, te bardzo istotne miasta, bo w elementach także zaznaczamy to, że muzyka miejska jest, jest gdzieś istotnym istotną częścią całej tej muzycznej opowieści, którą snujemy już od pierwszego odcinka, od zeszłego czwartku. Arlo Parks jest dzisiaj gościnią drugiego wydania audycji Elementy i poza tym, że rozmawiamy w, w jedynym radiowym wywiadzie w Polsce przed premierą płyty i przed również koncertem, który wprawdzie szykuje się dopiero na listopad, ale warto jest także o tym wspomnieć, że Arlo Parks pojawi się w Polsce na żywo. No to także muszę zaznaczyć, że za kilka minut już pojawią się także przedpremierowo utwory z płyty, która dopiero jutro się ukaże. Płyty Ambiguous Desire, o której dziś przede wszystkim o niej rozmawiamy, bo wiele wątków się w rozmowie z Arlo Parks pojawiło. Od swojego debiutu sporo się zmieniło. Materiał z nowej płyty świadczy przede wszystkim tak jak wspomniałem o zmianie w warstwie muzycznej, znacznie bardziej klubowo, znacznie bardziej elektronicznie, bardziej do słuchania nocą. Yeah, definitely. I think even when I think about, you know, the spaces that a fan might listen to. Zdecydowanie tak. Kiedy myślę o tym, gdzie i jak ludzie mogą słuchać tej płyty, widzę wyraźną różnicę względem mojego debiutu. Pierwszy album kojarzy mi się raczej z porankiem, z kawą, z pokojem, może z takim bardziej intymnym, samotnym słuchaniem, albo dzielonym z kimś innym, z kimś bliskim. Nowy materiał jest zupełnie gdzie indziej. To raczej właśnie noc, jazda autem po mieście, powrót z imprezy metrem ze słuchawkami na uszach, albo nawet moment na parkiecie. Mam poczucie, że ta muzyka najlepiej działa właśnie w takich przestrzeniach. I to nie jest przypadek. Dokładnie tak wtedy żyłam i to naturalnie znalazło swoje odzwierciedlenie w utworach. Od zawsze chciałam być artystką z prawdziwego zdarzenia. Na dłużej. Nie na chwilę. Pierwszą płytę nagrałam mając 17 lat, teraz kończę 26. I zmiana jest dla mnie czymś zupełnie naturalnym. Nie wyobrażam sobie stania w miejscu czy odtwarzania tego, co już było. Zresztą mam wrażenie, że moi słuchacze to ludzie, którzy naprawdę kochają muzykę i rozumieją, że artyści rozwijają się w czasie. Dlatego nigdy nie bałam się obierać nowych kierunków. To po prostu część tej drogi. Z ciekawości i z potrzeby rozwoju. Więc Prawdę mówiąc po prostu robiłam swoje. It just feels like, as an artist we're always and always trying to grow. So yeah, I was kinda just, just doing my thing, I guess. Już od debiutu długo grającego, od pierwszej płyty mówiło się o tym, jaką, jaką wagę mają w przypadku Twojej twórczości teksty. To jest związane oczywiście z Twoją twórczością poetycką, którą również realizujesz, obok muzyki. Bardzo osobiste, intros, introspektywne opowieści, jak, jak dawniej, na nowym albumie, ale no właśnie, w nowym wydaniu. Ja, yeah, i always think. Zawsze traktowałam piosenki jak przestrzenie, w których mogę coś zostawić, trochę jak dzienniki. W centrum zawsze było opowiadanie historii, podglądanie ludzi, fascynacja emocjami, próba uchwycenia sytuacji w sposób, który jest naprawdę żywy i szczery. Mam poczucie, że pewne rzeczy się nie zmieniają. Mój sposób pisania, moje zainteresowania, ale sama muzyka wokół tego musi ewoluować. To naturalne. It would płyta Ambiguous Desire ukazuje się jutro. Jeszcze będziemy um, rozbrajać um, ten temat i rozkładać na czynniki pierwsze um, zarówno to tytułowe pragnienie, jak i um, więcej elementów muzycznych, które złożyły się na to, że płyta brzmi tak, a nie inaczej, ale um, należy um, wspomnieć jednego artystę, który poza tobą na tej płycie się znalazł, ponieważ jesteś osobą, która poza tym, że pisze teksty, to także mnóstwo sama produkuje. No ale zdarza ci się wpuścić do swojego świata innych twórców i producentów. W tym przypadku takim człowiekiem był Sampa. Zawsze byłam jego ogromną fanką. On i Dev Hines z Blood Orange to dla mnie jedna z najważniejszych postaci na brytyjskiej scenie. Artyści, którzy działają całkowicie poza schematami gatunkowymi. Mieliśmy okazję razem popracować jeszcze przed moją drugą płytą, trochę w formie eksperymentu. I kiedy powstał utwór Senses, pomyślałam, że on to na pewno poczuje i zrozumie wszystkie niuanse. Jego głos ma w sobie coś z instrumentu, jak dęciak albo wiolonczela. Jest niezwykle emocjonalny. Napisałam do niego po prostu, bardzo szczerze, że czuję, że to jest coś dla niego. I zgodził się. Spędziliśmy dzień w studiu. Mogłam obserwować, jak wszystko powstaje na bieżąco. Melodie, tekst, partie fortepianu. To było naprawdę niesamowite, i wydaje mi się, że właśnie z takich spotkań, z, takich, z takiej wymiany energii biorą się najowocniejsze współprace i najpiękniejsze utwory his piano part also at the end. So it was amazing to see that kind of come together in real time, because I feel like the best collaborations are the ones that come from that really true place of mutual respect. Like, I'm just a fan. Arlo Parks, z bohaterką drugiego wydania audycji Elementy. Powrócimy do rozmowy za chwilę, natomiast wspominałem już kilkakrotnie dziś, że przedpremierowo będziemy słuchać fragmentów płyty Ambiguous Desire, płyty, która ukazuje się jutro. No i właśnie teraz, skoro już o Samfie powiedzieliśmy, no to wypadałoby sięgnąć po to właśnie nagranie. Senses, które swoimi słowami opowiedziała nam przed momentem Arlo Parks, czyli właśnie spotkanie muzyczne z Samfą, no i fragment płyty Ambiguous Desire, raz jeszcze to podkreślę. Płyta jutro, my słuchamy już dzisiaj, za chwilę wracamy do rozmowy. Senses, czyli mój faworyt, jeżeli chodzi o um, utwory z płyty Ambiguous Desire Arlo Parks z gościnią Audycji Elementy, drugiego wydania Elementów, no i przedpremierowy odsłuch najpierw tego nagrania, ale jeszcze do materiału z tej płyty przejdziemy już za kilka minut, ale powracamy tymczasem do rozmowy, bo obiecywałem, że jeszcze kilka wątków przynajmniej się pojawi. No i chciałbym, żebyśmy teraz pomówili o tym tytułowym pragnieniu, czego ono dotyczy, co opowiada, no i przede wszystkim, czy jest to coś, co napędza, czy może właśnie wręcz przeciwnie. Kiedy myślę o pragnieniu, to widzę w nim przede wszystkim to napięcie między tym, co nas napędza, a co wyniszcza. Z jednej strony chodzi o potrzebę bliskości, o próbę znalezienia spokoju, czy jakiejś formy akceptacji siebie, a z drugiej to jest bardzo silna siła, która potrafi pchać nas w różne strony. Czuję, że to właśnie pragnienie było silnikiem tej płyty. Dlatego ważne było dla mnie pokazanie obu jego stron, a jednocześnie zostawienie ludziom przestrzeni, żeby mogli odnaleźć się w tych utworach, odnaleźć tam swoje historie. To słowo niesie w sobie coś niedopowiedzianego, jakąś tajemnicę, trochę jak mieszanka wpływów emocji których nie da się łatwo nazwać but it's also one that allows people to place their own stories in it hopefully and i think that word specifically kind of alludes to the sense of mystery and the fact that it's Chemia między ludźmi, przypadki, momenty, to są rzeczy, które trudno ubrać w słowa. I chyba dlatego muzyka się zmieniła. Chciałam opowiadać o tych uczuciach nie tylko tekstem, one są w brzmieniu, w bicie, w fakturach, w detalach. I no to skoro y, wspomnieliśmy już o tym, że właśnie tekst jest także elementem bitu, także elementem rytmicznym y, całego, y, całej produkcji, to warto powiedzieć teraz trochę o podejściu do tworzenia. Wspominaliśmy o y, samodzielnej produkcji, o samodzielnym tworzeniu Utworów w, najróżniejsze, w najróżniejszych sytuacjach, jak, z, z czego jesteś znana zresztą, że, że te utwory po prostu powstają. W, w chwilach, kiedy wena przychodzi, a to może być chwila dowolna w ciągu dnia. No i pytanie o to podejście do tworzenia, czy w związku z tym, że tak wiele zmieniło się muzycznie, czy musiała zmienić się też czy musiało się, się zmienić, także podejście do tworzenia, czy choćby do, do tego wystartowania, które jest najtrudniejsze przy tworzeniu. I think my approach was kind of... Samo podejście do pracy było podobne. Mam swoje przyzwyczajenia, jeśli chodzi o budowanie utworów, ale tym razem więcej czasu poświęciłam na teksty. Wracałam do nich, poprawiałam, szukałam bardziej trafnych, prawdziwszych sformułowań. Próbowałam różnych wersji. Zaczęłam też myśleć o utworach jako jednej całości, a nie o tekście nałożonym na muzykę. Chciałam, żeby słowa były częścią rytmu, żeby napędzały całość, żeby wszystko działało jak jeden organizm. So I wanted the lyrics and the syllables to feel like they were kind of moving the momentum of the song along rather than just being placed on top. So it felt like a whole body maybe more so than before. Arlo Parks z gościnią Elementów, czyli drugiego wydania nowej audycji muzycznej w Trójce. No i tak jak wspominałem na samym początku, dużo rozmawialiśmy także o muzyce brytyjskiej, o inspiracjach, o tym, co złożyło się na płytę Ambiguous Desire, ale w związku z tym, że Arlo Parks jest tak ważną częścią współczesnej sceny brytyjskiej, musiałem zapytać ją jako, jako przedstawicielka tego środowiska o to, jak według niej Albo inaczej, oto czym według niej jest współczesne brytyjskie brzmienie. Yeah, I love that, and I think that's where a lot of my inspirations lie. Even thinking about Even about music, you know, that Tutaj zbiegają się you moje inspiracje, too, nawet, tworząc Mix, arty you know, nawet patrząc without, na takich artystów jak Sampa i jego muzyka od tracks, pierwszych wydawnictw, that's kind of po to bardziej elektroniczne, eksperymentalne, And zahaczające o jazz i afrofuturyzm. To wszystko składa się na brzmienie brytyjskie. To funkcjonuje gdzieś pomiędzy, w takiej zupie wpływów, o której mówiliśmy wcześniej. Dlatego tak ważne było dla mnie zaproszenie kogoś takiego jak on, kto myśli o muzyce w podobny sposób, otwarcie bez sztywnych ram is a fan of music in that kind of adventurous way and bringing him onto the album. That's interesting. I feel like there are so many varied pockets of British music in a way that feels really inspiring giudeu to inspiracji, right mm, know, I, I think giudeu składających się na muzykę brytyjską jest bardzo wiele. Na przykład Lorraine James, czy Overmono, czy Jamie XX, który w pewnym sensie wyznaczył ten kierunek, ale wokół nich powstaje masa rzeczy, które idą dalej. Są znacznie bardziej eksperymentalne. Choćby cały nurt wyrastający z powstałą na początku XX wieku wytwórnią Hassel Audio i post Dubstepa. To wciąż żyje, tylko w zupełnie nowych formach. Mnóstwo osób dziś bierze to, co powstało w latach 90 czy na początku lat 20 -tych i przepisuje to po swojemu. Nie ma tu kopiowania, raczej reinterpretacja. Z drugiej strony jest też scena gitarowa. Sorry, Baritalia, Jogstrap czy zespół Wetleg. Każdy idzie w swoją stronę, więc trudno jest mówić o jednej scenie. I to jest dla mnie najciekawsze. Wszystko się rozlewa, rozchodzi w różnych kierunkach. Jest znacznie bardziej otwarte niż kiedykolwiek. Dzisiaj naprawdę trudno jest opisać, czym jest brytyjskie brzmienie, bo składa się na nie mnóstwo elementów. Bycie częścią tej sceny jest ekscytujące. jest bardziej niż kiedykolwiek. Myślę, że jest trudno, bo i teraz pauzujemy ponownie, ponieważ nadeszła pora na wysłuchanie kolejnego utworu przedpremierowo z płyty Ambiguous Desire, która oficjalnie ukaże się jutro, a my raz jeszcze to podkreślę, słuchamy jej dziś w audycji elementy Lack of Life, czyli kolejny mój faworyt z utworów z tego wydawnictwa. of i. Przepiękne nagrania z płyty Ambiguous Desire przedpremierowo dziś w elementach, a jutro. Właściwie to już po północy, za kilka godzin będzie można całej płyty wysłuchać, do czego naprawdę zachęcam, bo jest to piękna podróż przez inspiracje związane z wczesną elektroniczną sceną brytyjską, o czym też z Arlo Parks miałem ogromną przyjemność rozmawiać przed tygodniem. Opowiadała o tym, jak inspirowała się sceną Bristolu, czyli bristolskim trip-hopem, rzecz jasna, przede wszystkim. Czyli Massive Attack, czyli Portis Head, te wszystkie, te wszystkie legendy, które, których historie Śledziła na nowo, żeby zainspirować do stworzenia Ambiguous Desire właśnie, ale wspomniała także o Hassle Audio, czyli o wytwórni, która przed laty, to było już niespełna 20 lat temu, kiedy ta wytwórnia powstała i kiedy wypuszczała wiele rzeczy, no właśnie, post-dubstepowych, o czym Marlo Parks wspomniała, ale także... O czym zdajemy się momentami nie pamiętać, szczerze mówiąc też o tym nie pamiętałem absolutnie, dopiero przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania odkryłem to na nowo, że osobą, która stawiała swoje pierwsze kroki muzyczne w wytwórni, znaczy swoje pierwsze kroki muzyczne no właśnie pod skrzydłami Hassle Records, Hassle Audio właściwie był niejaki James Blake, który jak doskonale wiemy, nie lada karierę y, zrobił od tamtego czasu. 20 lat minęło, James Blake cały czas y, nowe karty odsłania muzyczne, no ale zaczynał od y, elektroniki w najczystszym wydaniu. A to duet producencki, który pięknie łączy się z bristolskim trip-hopem, czyli Smith and Mighty. Back <laughs> in the rock do Stupid Doughrock. Bardzo wyraźnie y, zaznaczone to słowo. Stupid wielokrotnie w tym nagraniu Smith and Mighty, czyli zespół, o właściwie duet producencki trochę w cieniu tych największych nazwisk, i największych ekip niepowtarzalnej sceny Bristolu, to przełom lat 80. i 90., a to nagranie konkretnie sprzed momentu, no to właśnie wizyta w latach 80. i płyta. Connected Sequences właściwie można też powiedzieć, że składanka, bo jest tutaj zbiór bardzo wielu nagrań z różnych z różnych światów się biorących, takich jak nagrania dubowe, nagrania bardziej mm, przypominające coś, co później miało stać się drum and bassem takim, w takim wydaniu, w jakim znamy drum and bass obecnie, ale też wiele współprac takich jak Merlin McFarlane, takich jak Lynx, tak jak Rudy Lee Dan Ratchet, mnóstwo osób z sceny brytyjskiej, ze sceny Bristolu i nie tylko. Na no skoro w Bristolu już jesteśmy, no i wspomniałem o tych największych, no to nie mogę choć na chwilę oddać, nie oddać anteny zespołowi, który właściwie od wielu lat, od kilkunastu już lat, jest jednym z moich ulubionych, jeżeli chodzi o trip hop, no i chyba najprawdziwszy trip hop z prawdziwych. Portis Head, jedyny w swoim rodzaju i płyta fragment płyty Dami, którą Arlo Parks wymieniła jako jedną z tych najważniejszych, jako płytę, do której powróciła eksplorując świat muzyki, szukając inspiracji do stworzenia płyty Ambiguous Desire. I to już prawie koniec dzisiejszych elementów, w tym którzy są z nami. Dziękuję za słuchanie drugiego wydania audycji, która jeszcze swoją tożsamość tworzy, ale myślę, że jesteśmy coraz bliżej. Dziękuję Arlo Parks za to, że zgodziła się udzielić jedynego radiowego wywiadu w Polsce, akurat programowi trzeciemu Polskiego Radia, że zgodziła się porozmawiać z nami o tak wielu, tak wielu rzeczach związanych z muzyką brytyjską ogólnie, co było bardzo inspirującym spotkaniem. No i przypominamy, że szykuje się również jej koncert w Polsce. W listopadzie tego roku pojawi się w warszawskim klubie Palladium. Zanim się pożegnamy, wspomnę jeszcze, że przed 21 pierwszą czeka nas czwarty odcinek Prozy w Trójce, która, którą przygotowują Wojciech Doroś i Baszka Marcinik. Za chwilę na naszej antenie także Klub Trójki. No a muzycznie po 22 zapraszamy jeszcze na kolejną, kolejne wydanie audycji Mateusza Tomaszuka Off Control jak co czwartek w Trójce. Elżbieta Malinowska i Maciej Jankowski kłaniamy się i żegnamy utworem Także wspomnianym przez Arlo Parks, a właściwie zespołem wspomnianym przez nią. Jogstrap i Glasgow na dobranoc. I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 Pierwsza wiosenna nowa która w Trójce. Jacek Denel, historia Łajdackie. Czyta autor, muzyka, Jacek Grudzień. BOK NUMER 3 ESO, ESO, ESO Dopiero stąd z góry widać tę panoramę, która daje siłę do biegu w trzecim odcinku, kiedy z trudem już łapie się oddech, a Kolka odzywa się czasem wesołym kłuciem jak flet pikolo w jakiejś operowej uwerturze. Kto biegnie bez okularów widzi tylko zarysy. Na prawo od mostu turystyczna atrapa miasta, dwa trójkąty katedralnych szczytów jak gotyckie origami, bezowy tort zamku na tacy z Arkad Kubickiego, wieżyczki i kopuły z bedekerów. Na lewo korporacyjny downtown, migający własnymi lampkami, skupiony wokół złotej iglicy pałacu. Kto biegnie bez okularów, widzi pocztówkę Warsaw by Night wyciągniętą z zamokłego plecaka, na której kontury się rozpłynęły, a pogłębiona photoshopem czerni wymyła się z powrotem w różowawy fiolet nieba nad dużym miastem. Są to kolory wielkomiejskiej melancholii, to prześwietlone fiołkowe niebo, i w takie dni, kiedy nad miastem unosi się mgła i róż jest szczególnie intensywny, pan Pijak z parteru dodaje sobie kurażu śpiewając na przemian Yellow Submarine i Pałacyk Michla. A kto leży po bieganiu i słyszy pałacyk Michla szósty raz z rzędu, następny dzień będzie miał z pewnością równie melancholijny, co pan pijak, bo pałacyk będzie mu się odtwarzał w głowie przez najbliższe 24 godziny. I to nie dlatego, że w tym mieście co 20 metrów jest miejsce uświęcone krwią, oznaczone krzyżykiem i lampką, z wykutą w kamieniu liczbą ofiar. Gdzieś na kamiennych cyfrach przybito wyższą liczbę mosiężną, jakby ofiary procentowały po śmierci, ale dlatego, że pałacyk Michla wrzyna się w głowę jak każdy brainworm, jak eso, eso, eso, przy którym torturowano w argentyńskich katowniach, jak piosenki Rafaeli Carrà, przy których też torturowano, ale teraz mimo wszystko słucha się ich przyjemnie, starając się zapomnieć, że znalazło się je na YouTubie dzięki filmowi o argentyńskiej huncie a w dole znowu chlupocąca czerń i kras pływająca gdzieś z południa. Kiedy pojechali po stół tamci dwoje pod Krosin? Już jako małżeństwo. Musiały minąć lata. Czy już za czasów Rafaeli i eso, eso, eso? Może trochę wcześniej? Kiedy przypomnieli sobie o stole, kiedy ona sobie o stole przypomniała, bo przecież on, dożeniony, wcale nie musiał o nim wiedzieć. Przed ważnym stołowym wydarzeniem, powiedzmy, Wigilią? Gdzie szukali adresu chłopa pod Krosinem? A może jechała tam na pamięć, na czuja, bez żadnej kartki wygrzebanej z pawlaczowej walizki, bez żadnego świstka? Nie wiem. Kawałek, pamiętam, przeszliśmy na piechotę piaszczystą drogą. Stajemy przed tym domem, na pewno właśnie przed tym, a tam wszystko zabite deskami opuszczone, nie ruina jeszcze, ale już widać, że nikogo nie ma. Pukamy do sąsiedniej chałupy, wychodzi chłop i mówi, a tak, tak, zmarło się staremu, niedługo półtora roku będzie. Wszystko córka zabrała pod Warszawę do Łomianek, ma nawet gdzieś adres zapisany, bo to wszystko jej wiozłem. I ten stół, co pani mówi, to też pamiętam, bośmy się strasznie namachali, żeby go załadować, a potem wyładować. Dał mi adres, nazwisko Napisałam grzecznie list, żadnej odpowiedzi Poczekałam tydzień, dwa, miesiąc W końcu postanowiliśmy do tych łomianek pojechać I rzeczywiście mieszka pod tym adresem jakaś kobieta Wychodzi za próg, wyciera ręce w fartuch, usta zaciśnięte Mówi, że żadnego stołu nie ma Że żadnego stołu nie było, że to jakaś pomyłka Wie pan, no co ja mogłam? Nic Wróciliśmy do domu Tak właśnie robi pan Czortkowski z góry, sąsiad z piętra pani morycińskiej. Jeśli zapukać, wysuwa się tylko przed drzwi jak łasica, choć z wyglądu przypomina raczej emerytowanego borsuka i peroruje na temat szczurów w piwnicy. Ja panu pokażę. Tam jest taka dziura. Wyłażą szczury, szczury takie wielkie. Ekscytuje się nimi, czerwienieje. Narzeka na wszystko, od piwnic po strych. W końcu ni stąd, ni zowąd nagle pyta. Powiedzmy sobie uczciwie, ilu Polaków mieszka w tej kamienicy? I nie wiadomo, co powiedzieć. Jedni geje z góry to luksemburczycy, w dodatku wynajmujący mieszkania od Anglika, więc odpadają. Drodzy geje i my to geje, więc pewnie też odpadamy. Pani Barska jest wdową po profesorze i słynnym masonie, a jak po masonie, to przecież nie po Polaku. Polskość przychodzi jakoś przez małżeństwo, więc jako on mason, to i ona pewnie nie Polka. Z pewnością po stronie Polaków zostaje sam pan Czortkowski. No i od biedy pan Wacław. Choć... Nie wiadomo do końca, czy milicjanci byli Polakami. Zależy, po której stronie są teraz. Dziś pan Czortkowski wysunął się przez drzwi, zatrzasnął je za sobą w pełnym rynsztunku, w czapce spuszczance. Widocznie miał gdzieś wyjść i kiedy usłyszał o piwnicy, powiedział – o, dobrze, podpiszę, dobrze, podpiszę, bo piwnica ważna, ważna, szczury są, szczury – a potem łypnął. Do tych tam? Wskazał piętro wyżej, gdzie mieszkają luksem budczycy. Też pan idzie? Tak? To niech pan im powie. Niech pan im powie. Bo ona wczoraj to już chciała wstać. Normalnie wstać chciała, bo spać nie mogła, bo takie hałasy. Chciała wstać i im powiedzieć. Ale niech pan im powie. Co nos tylko łup, łup i stęki, łup, łup i stęki. Niech sobie dywan kupią. Dywan! I skocznie brzmi Eso, Eso, Eso, z Udine, które wyjechawszy do Urugwaju zmieniły imiona, by inicjały ułożyły się w wybuchową nazwę zespołu TNT, z pewnością zakłócającą niejedną ciszę noc. Jacek Daniel. Historie łajdackie, ciąg dalszy nastąpi. Muzyka Jacek Grudzień. Tom opublikowało wydawnictwo Znak Litera Nowa. Barbara Marcinik, polecam.